t o m a s z Watson. p o k u Tak t a więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Pokuta wydaje się gorzk pigułk, ą jednak jej celem jest oczyszczenie od złego humoru grzechu. Ci, którzy wyznaj ą antynomizm, dyskredytuj ą j ą jako legalistyczn ą naukę, jednak sam Chrystus zgłosił pokutę. Od danego czasu począł Jezus kazać i mówić: Pokutujcie. Mateusz 4,17. Biblia Gdańska. Przed w n i e b o w s t ą p i e n i e m w swojej mowie pożegnalnej, Chrystus nakazał, aby była kazana w imieniu Jego pokuta. Łukasz 24,47. Biblia Gdańska. Pokuta jest czystą ewangeliczną łaską. Przymierzu uczynków nie było miejsca na pokutę. Przeklęci byli wszyscy, którzy nie mogli go wypełniać w doskonałym posłuszeństwie. Galacjan 3.10 Pokuta przychodzi przez Ewangelię, jest owocem odkupienia Chrystusa, na mocy którego pokutujący grzesznicy będą zbawieni. Pokuta ma miejsce dzięki służbie Ewangelii stawiającej przed nami obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Pokuta Nie z opcj, ą z której można skorzystać, bądź nie, jest rzecz ą niezbędn. ą Nie ma zbawienia bez pokuty. Jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. Łukasz Gdańska. Biblia 13, 3, Biblia Możemy być wdzięczni Bogu za to, że po rozbiciu okrętu zostawił nam tę deskę ratunku. Jeden rzymskie. Przedstawił najpierw cechy charakterystyczne fałszywej pokuty: 1. Naturalna wrażliwoć ś i delikatnoć ś Niektórzy są z natury wrażliwi, skłonni do płaczu i rozczulania się na widok rzeczy g o d n y c h współczucia czy litoci. ś Wylewane z tego powodu łzy nie są łzami pokuty, gdyż wielu płacze na widok cudzego nieszczęścia, lecz nie płacz ą z powodu własnych grzechów. Legalistyczny strach. Człowiek, który trwa w grzechu, w końcu zaczyna odczuwać strach. Widok piekła gotowego go pochłonąć napełnia go głębokim smutkiem i lękiem. Wkrótce jednak burza w sumieniu przemija i człowiek uspokaja się. Dochodzi wówczas do wniosku, że pokutował, ponieważ odczuł pewną gorzkość grzechu. Jednak nie jest to pokuta, gdyż także Judasz Odczuwał niepokój po wydaniu Jezusa. Gdyby udręka i strach wystarczały za pokutę, wówczas najbardziej pokutującymi osobami byliby potępieni, gdyż to właśnie oni cierpią największe udręki w swych umysłach. Człowiek może zamartwiać się myślami, nie odczuwając w ogóle żalu z powodu znieważania Boga. 3. Płytki, pobieżny smutek Kiedy człowiek odczuwa na sobie ciężar ręki Bożej, kiedy jest chory bądź niedomaga, wówczas wzdycha, płacze i woła: Panie, zmiłuj się! Jednak nie jest to prawdziwa pokuta. Achab uczynił znacznie więcej, a gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze i chodził przygnębiony. I Królewska 21, Rozdar s w o e szaty, ale nie serce. Oczy mogą być mokre od łez, a mimo to serce może nadal być twarde jak krzemień. I dobre postanowienia w sercu. Nie każde dobre postanowienie jest oznaką pokuty. Niektórzy uważają, że skoro postanowili w sercu zerwać z grzechami i stać się ludźmi religijnymi, to już pokutowali tak jak. Diabeł może wzbudzić złe postanowienia w umysłach pobożnych, tak i duch Boży może wzbudzić dobre postanowienia w umysłach ludzi złych. Zwiastowanie Jana chrzciciela dotykało Heroda i spowodowało, że podjął wiele dobrych postanowień, jednak nie pokutował prawdziwie, gdyż nie zerwał swego kazirodczego związku. 5:Ślubowania i uroczyste zapewnienia. Jakież to uroczyste śluby i zapewnienia czynią niektórzy ludzie w czasie choroby? Ślubują, że jeśli Bóg ich uzdrowi, to staną się nowymi ludźmi, a jednak po wyzdrowieniu są tak samo źli jak wcześniej. Bo już dawno złamałem twe jarzmo i zerwałem twe więzy, a ty powiedziałaś, nie przestąpię przykazań. Tak postanowił lud Izraela, a mimo to nadal podążał za swymi bałwanami. A przecież. Na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem tułaś się, postępując jak nierządnica. j e r e m i a s z 2,20. 6. Porzucenie niektórych rażących grzechów. A. Człowiek może porzucić niektóre grzechy, nadal trwając w innych. Herod naprawił w swym życiu wiele złych rzeczy, jednak zatrzymał przy sobie Herodiadeł.、B. Człowiek może zaprzestać czynienia starego grzechu, by popełniać nowy. Utracjusz może zaprzestać hulanek i marnotrawstwa, stając się skąpcem. Jest to jednak tylko zamiana jednego grzechu na inne. Tego rodzaju postępowanie to fałszywa pokuta. Jeśli stwierdzasz, że tak jest w Twoim przypadku i że nie pokutowałeś właściwie, napraw to, co zrobiłeś źle. Jeśli kość została źle nastawiona, lekarz nie ma wyboru, musi ją ponownie złamać i ustawić prawidłowo. Podobnie w przypadku pokuty, jeśli nie pokutowałeś właściwie, musisz ponownie, pobożnie skruszyć swe serce i głębiej żałować za grzechy. Dwójka rzymska. Przechodzę teraz do wyjaśnienia, z czego składa się pokuta. Pokuta obejmuje dwie rzeczy: ukorzenie się i przemianę. Jeden, ukorzenie się. Jeśli ukorzą swe nieobrzezane serca. III Mojżeszowa, 26, 41. Jak mówią s c h o l a s t y c y istnieją dwa rodzaje skruchy, czyli ukorzenia się. A skrucha wywołana lękiem przed karą? Atritio. Której analogi ą jest s kruszenie skały na kawałki, do tego rodzaju skruchy prowadzi zakon, kruszący serce niczym młot, B. skrucha wywołana świadomoci ś ą znieważenia miłoci ś Boga, contritio, roztapiajca ą tward ą skorupę serca, której analogi ą jest roztopienie lodu pod wpływem ciepła, do tego rodzaju skruchy prowadzi Ewangelia, roztapiajca ą serce niczym ogień. 2. Przemiana. Przemięcie się przez odnowienie umysłu swego. Rzymian 12.2. Pokuta powoduje przemianę całego człowieka. Winowlane do szklanki z wodą mięsza się z każdą cząstką wody, zmienia jej kolor i smak. Podobnie jest z prawdziwą pokutą. Nie zatrzymuje się w jednym miejscu, lecz rozprzestrzenia się i przenika do każdej części istoty człowieka. a Pokuta powoduje zmianę myślenia. Poprzednio człowiek bardzo lubił grzech i stawał w jego obronie, mówiąc niczym Jonasz, słusznie gniewam się i śmiertelnie. Jonasz 4,9 Biblia Tysiąclecia. Albo dobrze czyniłem przeklinając i łamiąc sabat. Kiedy grzesznik pokutuje, zmienia swe poglądy i odtąd uważa grzech za największe zło. Greckie słowo tłumaczone jako pokuta ma związek z mądrością. Zobaczywszy, jak zniekształconą i godną potępienia rzeczą jest grzech, zmieniamy swe myślenie. Paweł przed nawróceniem był przekonany, że winien gorliwie zwalczać imię Jezusa. Dzieje a p o o s s t l Kiedy jednak pokutował, zmienił zdanie, wyznając: Uznaję wszystko za stratę ze względu na doniosłość, p o z n a n i a Jezusa Chrystusa. Filipian 3,8 Pokuta powoduje zmianę poglądów. B. Pokuta powoduje zmianę uczuć poruszanych wolą, która jest głównodowodzącym. Pokuta przemienia uczucia. Zamienia radość w grzechu w smutek z powodu grzechu. Zamienia odwagę w grzechu w święte zawstydzenie. Zamienia miłość do grzechu w nienawiść do grzechu. Prawdziwie pokutujący nienawidzi grzech bardziej niż go wcześniej kochał. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Psalm 119, wersz i 104 Biblia Tysiąclecia. 3. Pokuta powoduje zmianę życia. Pokuta rozpoczyna się w sercu, jednak nie pozostaje tam, lecz przenika całe życie człowieka. Rozpoczyna się w sercu. O Jeruzalem, obmyj swe serce! Jeremiasza 4,14 Jeśli źródłe o j skażone, t s wówczas nie może z niego wypływać czysty strumień. Pokuta rozpoczyna się w sercu, jednak jej skutkiem jest przemiana życia. Jak bardzo zmieniło się poprzez pokutę życie Pawła, który z prześladowców chrześcijan stał się głosicielem Ewangelii. Jak bardzo zmieniło się przez pokutę życie Pawła, który z prześladowców chrześcijan stał się głosicielem Ewangelii. Jaką zmianę spowodowała w strażniku więzienia, który wziął Pawła i s e l a s a obmył ich sińce i postawił przed nimi mięso. Dzieje apostolskie 16, 33. Jaką zmianę spowodowała w Marii Magdalenie? Przedtem cudzoło żyła, całując i obejmując swych kochanków, po pokucie całowała stopy Chrystusa. Przedtem kręciła włosy i wkładała drogocenne klejnoty, po pokucie, własnymi włosami, wytarła stopy Chrystusa. Jej oczy, niegdyś iskrzyły się p o r z ą d l i w o ś c i ą i nieczystymi spojrzeniami, uwodzącymi kochanków, z a m i e n i ł y się w fontanny łez, którymi obmyła stopy zbawiciela. Jej język, który niegdyś wypowiadał rzeczy próżne i rozwiązłe, stał się nastrojonym instrumentem uwielbienia Boga. Ta przemiana życia zawiera w sobie dwie rzeczy. Pierwsza: Terminus a quo, zerwanie z grzechem. Grzechy Twoje przerwij sprawiedliwością. Daniel 4,27, Biblia Gdańska. Zerwanie z grzechami musi spełniać trzy poniższe warunki. 1. Należy zerwać ze wszystkimi grzechami. Jedna choroba może doprowadzić do śmierci równie dobrze, jak kilka chorób na raz. Trwanie w jednym grzechu może zabić tak samo, jak trwanie w wielu grzechach. Prawdziwie pokutujący zrywa z ukrytymi, przynoszącymi zysk grzechami, grzesznymi nawykami. Bierze nóż ofiarniczy u m a r t w i a n i e i wbija go głęboko w serce swych najdroższych pożądliwości. 2. Zerwanie z grzechami musi być szczere. Nie może wynikać ze strachu, lecz z pobudek duchowych, takich jak miłość do Boga oraz niechęć i obrzydzenie do grzechu. Gdyby nawet grzech nie powodował tak złych skutków, prawdziwie pokutujący i tak porzuciłby go z miłości do Boga. Rzeczy zamrożone najlepiej rozdzielić ogniem. Kiedy grzech i serce są zmrożone razem, wówczas najlepiej rozdzielić je ogniem miłości. Czy mam grzeszyć przeciwko łaskawemu ojcu i znieważać tę miłość, która daje mi przebaczenie? 3. Zerwanie z grzechem musi być trwałe, aby już więcej nie mieć z nim nic do czynienia. Cóż mam jeszcze wspólnego z bałwanami? o z e a s z XIV, osiem. Pokuta to duchowy rozwód z grzechami, który musi trwać aż do śmierci. 2. Zmiana życia pociąga za sobą powrót do Pana. Zmiana ta nazwana jest pokutą ku Bogu. Dzieje Apostolskie 20-21 Biblia Gdańska. Pokuta to nie tylko porzucenie starych grzechów, musimy zaangażować się w służbie Bogu, podobnie jak wiatr, który, przestając wiać z zachodu, zmienia kierunek i zaczyna wiać ze wschodu. Pokutujący syn marnotrawny nie tylko porzucił nierządnicę, lecz także udał się do swego ojca. Łukasz XVIIII W prawdziwej pokucie serce kieruje się bezpośrednio ku Bogu, jak igła kompasu ku biegunowi północnemu. Trójka Rzymska. Przyłóżmy się wszyscy do tej wielkiej pracy pokuty. Pokutujmy szczerze i niezwłocznie. Pokutujmy ze wszystkich naszych grzechów, naszej pychy, pochopnego gniewu i niewiary. Bez pokuty nie ma odpuszczenia grzechów. Przebaczenie grzesznikowi, który trwa w buncie, jest sprzeczne ze świętością natury Boga. Spotkaj się z Bogiem nie z bronią, lecz ze łzami w oczach. Aby pobudzić serce do skruchy, rozważ następujące rzeczy. 1. Zastanów się, co takiego jest w grzechu, byś miał go nadal popełniać. Grzech jest rzeczą przeklętą. Jozuę. Siódmy rozdział, jedenasty wiersz, Biblia Gdańska, destylowanym spirytusem niegodziwości. Grzech zanieczyszcza chwałę duszy, jest skazą dla piękna. Porównany jest do rany serca. Piersza Królewska, osiem t r z y d z i e osiem, Biblia Gdańska. Nic tak nie zmienia chwały człowieka w hańbę, jak grzech. Grzech bez pokuty prowadzi do ostatecznego potępienia. Chwila grzechu przemija. Wina pozostaje. Z pocztku ą grzech skrywa sw ą prawdziw ą naturę, później jednak k s i ę a niczym wż. ą Szarańcza opisana w księdze objawienia jest symbolem grzechu, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też ogony podobne do skorpionowych. Oraz żądła. Objawienie, 9 rozdział 7 do 10 wiersza. Grzech nieodpukutowany kończy się tragedią. Ojcem grzechu jest diabeł, towarzyszem grzechu jest hańba, a zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6 23 Cóż takiego jest w grzechu, że ludzie trwają w nim. Nie mówcie, że grzech jest słodki. Kto pragnąłby przyjemności, która zabija? 2. Pokuta jest bardzo miła Bogu. Żadna ofiara nie może się równać sercu skruszonemu. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie w s k a r d z i s z Boże. Psalm 51, wiersz 19. Kiedy Augustyn był chory, nakazał, by werset ten u m i e s z c z o n y nad jego łóżkiem. Kiedy wdowa przyniosła puste naczynia do Elizeusza, zostały one napełnione oliwą.、Druga、Królewska 4, Przynieś Bogu naczynie z k r u s z o n e g o serca, a napełnij je oliwą miłosierdzia. Łzy pokuty są radością Boga i aniołów. Łukasz 15, Gołębice lubią latać nad wodami, i z pewnością Duch Boży, który niegdyś zstąpił w postaci gołębicy, ma wielkie upodobanie w wodach pokuty. Maria Stała z płaczem u stóp Jezusa. Łukasz 7,38. Przyniosła Chrystusowi dwie rzeczy: łzy i olejek, jednak jej łzy były dla Chrystusa cenniejsze niż olejek. 3. Pokuta prowadzi do przebaczenia. Z tego też powodu te dwie rzeczy połączone są razem: pokuta i odpuszczenie grzechów. Łukasz 24,47, Biblia Gdańska. Odpuszczenie Grzechów jest najbogatszym błogosławieństwem. Wystarczy, by uzdrowić chorego. I żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Izaiarz 33, 24. Przebaczenie nadaje nam bogatszą kartę przywilejów. Łaska przebaczenia jest przyprawą, która sprawia, że wszystkie inne łaski stają się słodsze. p Osładza nasze zdrowie, bogactwo i cześć. Dawid miał na swej głowie koronę szczerozłotą. Psalm 21,4. Lecz najwięcej błogosławił Boga nie za to, że umieścił na jego głowie koronę szczerozłotą, lecz za to, że u w i ę c z y ł jego głowę koroną miłosierdzia. Pan, wieńczy cię łaską i litością. Psalm 103, wiersz czwarty. Co było tą koroną miłosierdzia? Można to zobaczyć w w e r s e c i e trzecim. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Dawid radował się bardziej z przebaczenia niż z tego, że nosił koronę szczerozłotą. Co toruje drogę do przebaczenia grzechu, jeśli nie pokuta? Kiedy Dawid był w duszy uniżony i złamany, prorok Natan przekazał mu radosną wiadomość. Pan również odpuścił Twój z ł o ż o n Grzech. 2 12, 13. Ale m u e a a me grzechy są tak wielkie, że nawet jeśli będę pokutował, to Bóg mi ich nie przebaczy. Bóg nie cofnie swej obietnicy. Nawróć się, ż o n a odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na Was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Jeremiaż s 3, 12. Jeśli będziesz pokutować, to nawet gdyby twe grzechy były niczym skały, utoną w morzu Bożego Miłosierdzia. Obmyjcie się, oczyśćcie się. Izajasz 1.16. Obmyj się w miednicy pokuty. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Izajasz 1.18. Grzechy Manassesa były jak szkarłat. Kiedy jednak głęboko się ukorzył, Bóg wyciągnął w jego stronę złote berło miłosierdzia. Gdy jego głowa stała się fontanną płaczu za grzech, b o g Chrystusa stał się fontanną zmywającą grzech. To nie wielkość grzechu niszczy człowieka, lecz brak pokuty. Żydzi, którzy przyłożyli swe ręce do ukrzyżowania Chrystusa, stwierdzili po pokucie, że przelana przez nich krew jest suwerennym balsamem uzdrowienia. Kiedy syn marnotrawny wrócił do swego ojca, ten kazał ubrać go w szaty i ucałował go. Łukasz, 15 rozdział 20 do 22 wr. i e s z a Jeśli zerwiesz ze swymi grzechami, Bóg stanie się Twym przyjacielem, i wszystko, co ma, będzie Twoje. Boża moc, by ci pomóc, Boża mądrość, by ci doradzać, Boży duch, by cię uświęcić, Boże obietnice, by cię pocieszać, Boże aniołowie, by cię strzec, Boże miłosierdzie, by cię zbawić. 4. W łzach pokuty jest wiele słodyczy. Dusza najbardziej rozwija się i znajduje największą wewnętrzną rozkosz wówczas, kiedy łagodnie roztawia się w żalu z powodu grzechu. Dni płaczu są dniami świątecznymi. Hebrajskie słowo nicham, pokutować, oznacza w istocie consolari, pocieszyć. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz zamieni się w radość. Jan 16, Chrystus zamienia wodę łez w wino. Dawid, wielki żałobnik w Izraelu, był słodkim śpiewakiem. Radość, jaką znajduje prawdziwie pokutujący, jest przed smakiem rajskiej radości. Radość grzesznika zamienia się w smutek, zaś smutek prawdziwie pokutującego zamienia się w radość. Chociaż pokuta wydaje się być z początku ciernista i gorzka, jednak z tego ciernia chrześcijanin zbiera winogrona. Wszystkie te względy mogą otworzyć źródło pobożnego żalu w naszych duszach, abyśmy zarówno płakali za grzechy, jak i odwrócili się od nich. Bóg pociesza swych żałobników. Izaak: 57:18. Skoro już płakaliśmy, s p ó j r z m y na krew Chrystusa, by zyskać przebaczenie. Powiedzcie tak, jak ów święty mąż. Panie, o b m y j m e łzy w Twojej krwi. Porzucamy grzech ze łzami i potrzebujemy krwi Chrystusa, by je obmył. Ta pokuta nie może trwać jedynie kilka dni, niczym żałoba po przyjacielu, która wkrótce przemija, lecz musi być dziełem całego naszego życia. Dopóki żyjemy na tym świecie, dopóty nie wolno nam powstrzymywać tego przepływu pobożnego smutku. Po uzyskaniu przebaczenia grzechów musimy pokutować. Gdyż na nowo zaciągamy dług. Niektórzy z powodu swego grzechu przelali kilka łez, które płynęły przez pewien czas niczym oliwa, wypełniająca naczynia wdowy. Druga Królewska, IV, od pierwszego do szóstego wiersza. Po czym ustają. Wielu zrywa opatrunek pokuty, kiedy zaczyna powodować ból. Jednak opatrunek pokuty musi nadal leżeć i nie wolno go zrywać aż do śmierci. Kiedy to Bóg otrze łzy pobożnego smutku wraz ze wszystkimi innymi łzami. Cóż mamy czynić, aby zyskać serce skłonne do pokuty? Szukajcie Boga, by dał Wam takie serca. Bóg obiecał dać serce mięsiste, e z e c h i e l 36, 26 oraz wylać na nas ducha błagania, z a c h a r i a s z 12, 10. Błagajcie Boga, by dał Wam ducha świętego, wionie swym wiatrem i ciekną wody. Psalm 147 p r z z 18 Kiedy powieje na nas wiatr Bożego Ducha, wówczas wypłynął z nas wody łez pokuty.